Pierwszy Tesaloniczan, rozdział drugi. Albowiem sami wiecie, bracia, że przyjście nasze do was nie było próżne. Ale chociaż i przedtem, jak wiecie, w Filipi cierpieliśmy i byliśmy znieważeni, jednak śmiało poczęliśmy w Bogu naszym opowiadać u was Ewangelię Bożą z wielką walką. Albowiem napominanie nasze nie wywodzi się z błędu, ani z nieczystych pobudek, ani z podstępu, ale jak Bóg uznał nas godnymi, by nam powierzyć Ewangelię, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, ale Bogu, który bada serca nasze. Albowiem nigdy nie było u nas mowy pochlebnej, jak wiecie, ani zamiarów chciwości, Bóg świadkiem. Nie szukaliśmy chwały ludzkiej, ani u was, ani u innych, mogąc być wyniosłymi jako apostołowie Chrystusa, ale byliśmy łagodnymi pośród was, jak karmicielka pielęgnująca dziadki swoje. Tak wam życzliwymi będąc, gotowi byliśmy użyczyć wam nie tylko Ewangelii Bożej, ale i dusz swoich, dlatego że się nam staliście miłymi. Albowiem pamiętacie, bracia, pracę naszą i trudy, gdyż w nocy i we dnie pracując, abyśmy żadnego z was nie obciążyli, opowiadaliśmy u was Ewangelię Bożą. Wyście świadkami i Bóg, jak świętobliwie i sprawiedliwie i beznagany żyliśmy między wami, którzy wierzycie. Jakoż wiecie, że każdego z was, jak ojciec dziadki swoje, napominaliśmy i zachęcaliśmy. I zaklinaliśmy, abyście postępowali godnie przed Bogiem, który was powołuje do swego królestwa i do chwały. Przetoż i my dziękujemy Bogu bez przestanku, że przyjąwszy Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale naprawdę jako Słowo Boże, które też skuteczne jest z was, którzy wierzycie. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy też cierpieliście od rodaków swoich, jak oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa i swoich własnych proroków zabili i nas wygnali, a Bogu się nie podobają i wszystkim ludziom są przeciwni, którzy zabraniają nam mówić do pogan dla ich zbawienia, żeby przez to zawsze dopełnić miary grzechów swoich, albowiem przyszedł na nich gniew aż do końca. Lecz my, bracia, będąc oddaleni od was na chwilę ciałem, a nie sercem, z tym większym upragnieniem staraliśmy się ujrzeć oblicze wasze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was ja, Paweł, i raz, i drugi, ale nam przeszkodził szatan. Albowiem kto jest nadzieją naszą, albo radością, albo koroną chluby? Czyż nie i wy, przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa przy jego przyjściu? Wy naprawdę jesteście chwałą naszą i radością.